Starodziejski łuk, złoty jeleń i szczebiocący ptak. Baśń meksykańska. Przed wielu laty żył w asteckim państwie pewien zamożny człowiek, który miał trzech synów i jedną córkę. Był on bardzo uczciwym, odważnym i dobrym człowiekiem, dlatego wielu ludzi bardzo go szanowało i kochało. Sam władca mianował go nadzorcą żywności w stołecznym mieście. Do jego obowiązków należało pilnowanie, aby zawsze było odpowiednio dużo zapasów dla wszystkich mieszkańców kraju. Pewnego dnia nadzorca wybrał się na polowanie ze swoimi przyjaciółmi. Nie minęły jednak nawet trzy dni, kiedy powrócił do domu w bardzo ciężkim stanie. Nikt nie wiedział, co mu dolega. Starzec położył się do łóżka, zawołał swoich synów i powiedział do nich – Czuję, że niewiele pozostało mi życia. Dlatego zawołałem was, aby ogłosić moją ostatnią wolę – wyszeptał z trudem. – Całe życie starałem się żyć uczciwie, być wierny przyjaciołom, a odważny na placu boju. Dbajcie o to – aby w godzinie śmierci móc takie słowa powiedzieć. Powierzam waszej opiece siostrę, dla której od tej chwili będziecie ojcem i matką. Zostawiam wam też trzy najdroższe mi skarby. Złoty łuk, złotego jelenia i złotego ptaka. Strzała wypuszczona z łuku zawsze trafia do celu. Jeleń poniesie zawsze tam, gdzie skieruje się jego kroki, a ptak rozweseli w najgorszej chwili i opowie o wydarzeniach na całym świecie, bo wszędzie tam, gdzie lata, słucha uważnie, co się dzieje. Po tych słowach starzec pożegnał wszystkie strony świata i spokojnie wydał z siebie ostatnie tchnienie. Wówczas zebrali się trzej bracia, aby podzielić się spadkiem po ojcu. Najstarszy brat wziął złoty łuk, średni jelenia, a mały ptaszek przypadł najmłodszemu z braci. Starsi bracia cieszyli się ogromnie, że udało im się wziąć najcenniejsze dary. Łuk, dzięki któremu można zostać największym łowcą i wytrzymałego jelenia bo ptaszek, którego dostał najmłodszy z nich, wydawał się im do niczego nieprzydatny. Trzej bracia podzielili, więc spadek, a potem każdy z nich ruszył w swoją stronę. Najstarszy z braci w krótkim czasie stał się ulubionym myśliwym króla, bo nie tylko przynosił mu najpiękniejszą zwierzynę, ale także kolorowe pióra ptaków, z których najwięksi wojownicy nosili płaszcze i ozdoby. Średni brat stał się zaufanym posłem króla. Gdziekolwiek bowiem trzeba było się udać, tam złoty jeleń niósł swojego pana, niezależnie od przeszkód, jakie napotkali. Najmłodszy z braci, który po ojcu odziedziczył złotego ptaszka, przerósł w godnościach pozostałych braci. Stał się bowiem najbliższym doradcą króla. Złoty ptaszek opowiadał swojemu panu wszystko, co usłyszał, latając po całym kraju i sąsiednich państwach. Wiedział na przykład, komu dzieje się krzywda, kto spiskuje przeciwko władcy, czy wrogie wojska szykują się do ataku. Starsi bracia zaczęli zazdrościć najmłodszemu, którego do tej pory uważali za głupca. Postanowili więc ukraść mu cudownego ptaka. Nie wiedzieli jednak, że kiedy knuli przeciwko niemu, ów mądry ptak właśnie ich podsłuchiwał. Doniósł wszystko swojemu panu, a ten bardzo się zasmucił. Jego starsi bracia zapomnieli już o dobrym ojcu i jego słowach. Kochany ptaszku, poradź mi, co powinienem teraz zrobić. – poprosił młodzieniec. – Poczekaj i zobacz, co uczynią twoi bracia, – poradził złoty ptaszek. Kilka dni później odwiedzili go starsi bracia. Zaprosił ich więc na uroczystą kolację i nie dał po sobie poznać, że zna ich niecne plany. W nocy, kiedy wszyscy już spali, złoty ptaszek usiadł na ramieniu najmłodszego brata i powiedział – Przynoszę ci złe wieści. Władca z sąsiedniego państwa o świcie uderzy na nasz kraj. Najmłodszy brat pobiegł więc szybko na dwór króla i przekazał mu wiadomość. Sprawa okazała się bardzo trudna, bo wszyscy najwięksi wojownicy byli daleko poza granicami stolicy i nie zdążyliby dotrzeć na miejsce do świtu. Wtedy młodzieniec powiedział, że jest dla nich ratunek. Niech król wyśle jego i starszych braci. Wszyscy są bowiem wierni i odważni. Władca długo się wahał, nie dając wiary w to, że trzech niedoświadczonych młodzieńców jest w stanie zwyciężyć całą armię. Nie było jednak wyjścia i w końcu król zgodził się na wszystko. Najmłodszy z braci wrócił szybko do domu, obudził braci i powiedział im, co się stało. Nasz ojciec w młodości zasłynął z wielkiego męstwa i odwagi. Teraz nasza kolej, abyśmy wsławili się w boju, powiedział z zapałem. Masz rację, bracie, powiedział najstarszy. Wszyscy trzej dosiądziemy złotego jelenia, który zaniesie nas nawet na koniec świata, zawołał średni brat. Złoty ptak będzie nam wskazywał drogę, dodał najmłodszy. A strzały ze złotego łuku trafią do celu i pokonają naszych wrogów, dokończył najstarszy z braci. Tak też zrobili. Jeleń niósł ich szybko przed siebie, a ptak wskazywał drogę. Kiedy wreszcie dotarli na miejsce, ukryli się w zaroślach, a mały ptaszek opowiadał im, co robią wrogie wojska. Wtedy najstarszy z braci podkradł się cicho na najbliższe wzgórze. I stamtąd wycelował prosto w serce wodza wrogiej armii. Wypuścił strzałę ze złotego łuku, a ta niechybiła. chybiła. Wódz padł martwy, a jego armię ogarnął wielki strach. Żołnierze brali nogi zapas, i w jednej chwili nie było już śladu po wrogach. I w ten sposób nim słońce na dobre wspięło się na niebo, Trzej bracia wracali już do domu jako zwycięzcy. W stolicy czekał już na nich król wraz z wiwatującym tłumem. Wszyscy byli szczęśliwi i pełni wdzięczności. Od tej pory trzej bracia żyli w zgodzie i miłości. Zrozumieli bowiem, że zazdrość może przynieść tylko szkodę. Wkrótce wszyscy znaleźli piękne i mądre żony, a siostrę wydali za wielkiego wojownika i nigdy więcej nie zapomnieli o słowach ojca.